Po drugie, Mieszkowi zależało również na zbliżeniu się do Niemiec. Używał być może w tym celu także pośrednictwa Pragi, od dawna już uległej cesarstwu. W każdym razie w tym właśnie czasie Mieszko pierwszy występuje w źródłach niemieckich jako przyjaciel cesarza. Określenie to nie mówi nic o sentymentach osobistych, lecz jest często używanym w średniowieczu, terminem oznaczającym określony stosunek prawny dwóch partnerów. Sporne jest tylko, czy chodzi tu o stosunek zbliżony bardziej do sojuszu, czy do wasalnej podległości. Nie musimy jednak rozstrzygać tu tego zawiłego problemu. Wystarczy, że w żadnym razie nie mógł wejść w taki stosunek do cesarza poganim. A więc i w tym wypadku źródła podpowiadają nam bardzo istotny motyw, który popychał Mieszka do chrztu. Trzecie wreszcie prawdopodobne przypuszczenie wysunął w latach niedawnych profesor Uniwersytetu Poznańskiego Gerard Labuda. Jego zdaniem zetknięcie się Polski z Wieletami stanowiło dla państwa Mieszka I groźbę nie tylko zewnętrzną, ale i wewnętrzną. Związek Wielecki był bowiem wówczas scementowany między innymi mocną więzią religijną, ogólnopaństwowym kultem Swarożyca, ogniskującym się w stolicy Związku Radogoszczy. Kult ten mógł być przyciągającą siłą także dla plemion podległych władzy Mieszka, co w konsekwencji mogło, jak sądzi profesor Labuda w studiach nad początkami państwa polskiego Poznań 1946, stanowić dla Mieszka groźbę obalenia ustroju a co najmniej ograniczenia wpływów politycznych dynastii piastowskiej do ziem polańskich, czyli do Wielkopolski. Podaliśmy trzy hipotezy, za których pomocą próbowano wyjaśnić, dlaczego właśnie około 966 roku Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest. Niekoniecznie trzeba między nimi wybierać, uzupełniają się one doskonale, i każda z nich może być w jakimś stopniu słuszna. Nie jedna tylko sprawa, ale cała skomplikowana wówczas sytuacja polityczna domagała się od księcia polskiego przyłączenia się do świata chrześcijańskiego. Zdaniem autora tej książki na decyzję Mieszka I i wybór przez niego momentu przyjęcia chrztu wpłynęły decydująco wydarzenia za zachodnią granicą państwa Polan które musiały poważnie zaniepokoić dwór gnieźnieński. Oto w roku 962 król niemiecki Otto I przybrał w Rzymie tytuł cesarski i został przez papieża koronowany. Jedną z misji cesarza miało być rozszerzanie chrześcijaństwa na kraje pogańskie. Otto wystąpił więc z planem ufundowania arcybiskupstwa w Magdeburgu, jako niemieckiej metropolii kościelnej dla słowieńszczyzny. Kler Magdeburski miałby pokierować misją na pogańskich jeszcze obszarach Europy Wschodniej. W tym samym czasie, w 963 roku, państwo polańskie zatknęło się po raz pierwszy z Niemcami na niewielkim co prawda odcinku granicznym w wyniku podboju Lużyc przez osławionego wroga Słowian, margrabiego Gerona, o którym interesujące szczegóły przytoczymy w następnym rozdziale. Wypadki te stanowiły realne zagrożenie dla Polski. Oddzielona dotychczas od Niemiec pasem niezależnych państwewek zachodniosłowiańskich, teraz mogła w każdej chwili stać się przedmiotem zainteresowań potężnego sąsiada. Dalsze trwanie w pogaństwie narażało ją na to, że jej terytorium zostanie przez papieża i cesarza poddane formalnie magdeburskiej organizacji kościelnej. Przyjęcie chrztu przez księcia polskiego mogłoby się wówczas dokonać jedynie za pośrednictwem saskiego Duchowieństwa z Magdeburga, co praktycznie doprowadziłoby nie tylko do kościelnego, ale i do politycznego podporządkowania kraju Sasom. Trwanie w oporze wobec nowej religii Groziło też najazdami Sasów, które jeśli nawet nie zakończyłyby się tak rychło podbojem państwa poleńskiego, to w każdym razie udaremniłyby jego rozwój. Uniknąć tych niekorzystnych perspektyw mógł dwór gnieźnieński tylko biorąc inicjatywę chrystianizacji Polski we własne ręce i stwarzając w tym kierunku fakty dokonane, zanim cesarstwo przystąpiło do realizacji swych planów na wschodzie. Dlatego zapewne już w latach 963-4 książę Mieszko I nawiązał bliższe stosunki z sąsiednim państwem czeskim. Panująca w Pradze dynastia Przemyślidów mogła stać się pośrednikiem między księciem polskim a światem chrześcijańskim. Za małżeństwem z Dobrawą poszło wysłanie w 965 roku poselstwa polskiego do papieskiego Rzymu. Poselstwo to, któremu towarzyszyła siostra Dobrawy, księżniczka czeska Mlada, niosło do papieża prośbę o skierowanie na wartę i Wisłę misji chrześcijańskiej z biskupem na czele. Biskup ten mógłby ochrzcić księcia i jego dwór oraz zacząć organizować kościół w Polsce. Poselstwo trafiło jednak nieszczęśliwie. We Włoszech toczyły się właśnie walki wewnętrzne, w które uwikłał się papież, niezdolny w tych warunkach do szybkiego rozpatrzenia spraw związanych z odległym i nieznanym krajem. Decyzje się odwlekały, a tymczasem bawiący dotąd we Włoszech Otto pierwszy wracał do Niemiec i na Wielkanoc 1966 roku miał przybyć nad wschodnie granice swego państwa, aby ustalić linię polityki cesarstwa wobec Słowian. Zanim to się stało, Mieszko przyjął chrzest. Uważny moment w roku 966 przyzwyczailiśmy się nazywać chrztem Polski. Nie jest to oczywiście ścisłe. Był to dopiero pierwszy krok. Stwierdziliśmy już, przypatrując się sprawie chrystianizacji Słowian południowo-zachodnich, że od chrztu księcia do zaprowadzenia chrześcijaństwa w jego kraju bywało bardzo daleko. Te względy polityczne, którymi kierował się książę przyjmując nową wiarę, nie istniały przecież dla ogółu ludności. Aby ją przekonać, potrzeba było długich lat działania dobrze zorganizowanej misji. W chwili chrztu mieszka misji wciąż jeszcze w Polsce nie było. Być może dobrawa przywiozła ze sobą jakiegoś kapelana, ale miał on obowiązki dworskie, a nie zadanie nawracania ludu. Co najwyżej, wolno nam się spodziewać, że mógł on udzielić samemu Mieszkowi koniecznych nauk i wiadomości o zasadach religii chrześcijańskiej. Nadzwyczaj oszczędne wzmianki źródłowe nie mówią nam nawet, czy ceremonia chrztu księcia odbyła się w kraju czy za granicą. W zasadzie obie ewentualności były możliwe. Ochrzcić mógł w pewnych okolicznościach każdy ksiądz, a więc mógł to zrobić także ów przypuszczalnie istniejący kapelan do brawy na dworze książęcym. Wątpliwe jednak, żeby rzeczywiście tak się stało. Chrzest księcia nie był przecież jego prywatną sprawą. Był doniosłym krokiem politycznym i przez to wymagał uroczystej ceremonii i nadania mu odpowiedniego rozgłosu. Stanowisko księcia wymagało, aby chrztu udzielił mu co najmniej biskup i aby jego ojcem chrzestnym była jakaś znana i politycznie nieobojętna osobistość. Toteż, jeśli rozejrzymy się po historii, stwierdzimy łatwo, że przyjmowanie chrztu przez pogańskich władców dokonywało się z reguły poza granicami kraju, najczęściej w państwie, w którym stosunki miały być właśnie przez ten chrzest zacieśnione. Świadkiem uroczystości bywał też zazwyczaj chrześcijański monarcha tego państwa. Nawet chrzest tak niewiele znaczących wojewodów plemiennych Słowian, o którym słyszymy w Ratyzbonie w 845 roku, odbył się w obecności Ludwika Niemieckiego. Wiele więc wskazuje, że chrzest mieszka I. Nie odbył się chyba w Polsce. Z państw sąsiednich wchodziły natomiast w grę dwa, Czechy i Niemcy. Przeciw Czechom przemawiają jednak poważne argumenty. Kraj ten mianowicie sam dotąd będący właściwie terenem misji, mimo stosunkowo dawnych kontaktów z chrześcijaństwem, nie miał wciąż jeszcze własnego biskupa, lecz wchodził w skład niemieckiej diecezji w Ratysbonie. Tam więc zapewne udał się książę Polski, który przez cały czas swego panowania utrzymywał właśnie z Bawarią bliskie i zażyłe stosunki. Jeśli tak było, to przebieg przygotowań i samego obrzędu przyjęcia chrztu przez Mieszka można sobie wyobrazić następująco. Już na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem głównej ceremonii, wczesną wiosną 966 roku, przybył książę do stolicy Biskupii. Towarzyszyła mu zapewne rodzina i wspaniały orszak możnych poleńskich, blisko związanych z jego dworem. Ktoś z chrześcijańskich przyjaciół księcia, mający pełnić rolę ojca chrzestnego, może książę czeski Bolesław, przedstawił Mieszka biskupowi Michałowi, jako człowieka pragnącego szczerze i bez żadnych ukrytych myśli stać się wyznawcą Chrystusa. Wysłuchawszy tej opinii biskup oświadczył, że przyjmuje poleconego sobie księcia w poczet kandydatów do chrztu. Odtąd zaczął się dla Mieszka okres przygotowawczy. W każdą środę i sobotę uczestniczył w specjalnie dla niego odprawianych mszach i wysłuchiwał nauk o podstawowych zasadach chrześcijaństwa. Uczono go także właściwego zachowania się podczas obrzędu chrztu, a zwłaszcza słów, które przy związanych z nim ceremoniach Neofita powinien wypowiadać. Trwało to około 15 dni. Siódma i zarazem ostatnia z przepisanych prawem mszy przygotowawczych wypadała we środę Wielkiego Tygodnia. Za trzy dni w Wielką Sobotę miał nastąpić moment kulminacyjny chrzest. Był to wiosenny dzień 14 kwietnia. Wczesnym rankiem Mieszko wraz z tymi osobami ze swego otoczenia, które również miały być ochrzczone, zjawił się u drzwi katedry. Towarzyszył mu ojciec chrzestny. Całe to grono wyczekiwało dłuższą chwilę przed zamkniętymi drzwiami, za którymi biskup w licznej asyście niższego kleru robił ostatnie przygotowania do obrzędu. Wreszcie drzwi się otworzyły. W przedsionku kościoła Rozpoczęły się ceremonie wstępne. Padło najpierw obrzędowe pytanie. Czego żądacie od Kościoła Bożego? Wiary odpowiedział na to Mieszko i pozostali kandydaci do chrztu. Przepisany liturgią kościelną dialog toczył się dalej. W słowiańscy przybysze wyuczonymi formułkami wyrzekali się szatana i wierzeń pogańskich. Następnie chór księży podejmował śpiew litanii i dalsza akcja przeniosła się już do wnętrza kościoła. Tam Mieszko z towarzyszami złożyli wyznanie wiary i odmówili modlitwę ojczemarz. Wtedy dopiero w uroczystej procesji ze śpiewem udali się wszyscy do baptysterium, czyli chrzcielnicy. Był to osobny budynek stojący opodal katedry i przeznaczony specjalnie do udzielania chrztu. Weszli tam wszyscy biorący udział w obrzędzie mężczyźni. Jeśli tegoż dnia miały być ochrzczone również kobiety, musiały czekać swej kolejki, ówczesne bowiem formy zachowywane przy chrzcie wymagały dla przyzwoitości odrębnego udzielania tego sakramentu przedstawicielom różnych płci. W środku baptysterium Znajdował się basen napełniony wodą, zwany w języku liturgicznym piscina, czyli sadzawka. Po odmówieniu właściwych przy tej ceremonii modlitw, biskup poświęcił wodę. Teraz dopiero można było przystąpić do właściwego chrztu. Kandydaci zrzucili szaty i obnażeni weszli do sadzawki. Pierwszy został ochrzczony, najdostojniejszy wśród nich mieszko. Musiał on zanurzyć się trzykrotnie w wodzie, a biskup wypowiedział nad nim łacińską formułę Ego te baptizo in nomine patris et filii et spiritus sancti, co znaczy ja Cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bezpośrednio po tym biskup namaścił ramiona mieszka olejem. Ta sama ceremonia powtórzyła się kolejno z pozostałymi nowochrzczynicami. Wtedy wyszli oni z wody i przybrali się w nowe odświętne stroje. Obrzędu dopełnił jeszcze biskup, kreśląc każdemu na czole znak krzyża specjalnym olejem zwanym chryzmą i kładąc na nich ręce, co symbolizowało udzielenie nowym członkom kościoła darów Ducha Świętego, czyli sakramentu bierzmowania. W tym też momencie nowi wyznawcy chrześcijaństwa otrzymali od kościoła nowe imiona. Źródła nie przekazały nam niestety w sposób niebudzący wątpliwości imienia chrzestnego polskiego księcia. A szkoda, byłaby to bowiem ważna wskazówka pomocnicza przy ustalaniu innych okoliczności chrztu naszego władcy, gdyż imiona przybierane przez nowo bywały przeważnie zapożyczane od osób patronujących obrzędowi, a więc od ojca chrzestnego lub od duchownego, który chrztu udzielał. Jeżeli okazałoby się słuszne przypuszczenie autora tej książki, że imię Mieszko, a właściwie Miszko lub Miszka było słowiańskim zdrobnieniem imienia Michał i nadane zostało księciu polskiemu dopiero przy chrzcie, to mielibyśmy w tym interesujący ślad udziału biskupa Michała Ratyzbońskiego w ceremonii. Przesłanki tej hipotezy są szczegółowo omówione w pracy Jerzego Dowiata metryka chrztu Mieszka I i jej geneza Warszawa 1961. Za chwilę baptysterium wypełniło się znów śpiewem. Eskortowani przez kler skierowali się o chrzczeni z powrotem do katedry. Wypadło tu może trochę poczekać jeśli miały być chrzczone jeszcze kobiety. Jeżeli nie to do kościoła wrócił biskup razem z wszystkimi i niebawem wyszedł do ołtarza celebrować mszę na intencję Mieszka i jego towarzyszy. Podczas tej mszy przyjęli nowochrzczeńcy pierwszą komunię świętą. Po zakończeniu obrzędów podejmował biskup swych gości śniadaniem. Wieczorem po rezurekcji odwdzięczył się zapewne Mieszko wspaniałą biesiadą. Na tym zakończyły się czynności związane ze zmianą religii przez księcia polskiego. Chrzest Mieszka I nie był zwykłą formalnością, ani nie został mu narzucony. W zamierzeniu księcia polskiego miał być wstępem do wielkiej akcji chrystianizacji całej Polski, do uczynienia z chrześcijaństwa, jak już kroć mówiliśmy, polskiej religii państwowej. Jeżeli więc w roku 966 książę nawiązał kontakt z silnym bawarskim ośrodkiem kościelnym, to dlaczego nie sprowadził stamtąd zaraz misji, która rozpoczęłaby nawracanie ludności? Nie trudno to wytłumaczyć. Wszędzie, gdzie książęta słowiańscy propagowali chrześcijaństwo z własnej inicjatywy, dążyli do stworzenia w swych krajach samodzielnej organizacji kościelnej niezależnej od obcych ośrodków. Dążenie takie zaobserwowaliśmy już w polityce książąt Wielkomorawskich. Przynależność kościelna niektórych krajów słowiańskich do niemieckich diecezji nie była wynikiem ich chęci, lecz była narzucona przemocą. Oczywiście więc Mieszko, władca praktycznie od nikogo niezależny, nie myślał nawet o oddawaniu swego kraju pod zarząd biskupów reprezentujących państwowe interesy Niemiec, Lecz od początku starał się o zbudowanie osobnej organizacji kościelnej, podległej w sprawach religijnych tylko papieżowi, politycznie zaś podporządkowanej jemu samemu. Aby tego dokonać, trzeba było nawiązać bezpośredni kontakt z Rzymem. I tu znów przydala się dobrawa. W latach 965-67 Przebywała w Rzymie jej siostra księżniczka czeska Mlada, późniejsza opadka klasztoru benedyktynek w Pradze. Mogła ona wystąpić tam jako orędowniczka sprawy polskiej. A że papiestwo też krzywym okiem od dawna patrzyło na zbytnie rozszerzanie się wpływów biskupów niemieckich i wolało nowe tereny misyjne trzymać w bezpośredniej zależności od siebie, więc pozytywne załatwienie żądań Mieszka, choć się przewlekło, nie napotkało ostatecznie trudności. W roku 968 przybyła do Polski grupa duchownych z biskupem misyjnym Jordanem na czele. Pochodzenie Jordana nie jest znane. W dyskusji nad nim wskazywano zarówno na Bawarię, jak i na Lotaryngię, choć nie można wykluczyć także, że pierwszy biskup Polski pochodził z Włoch, gdzie imię Jordan, Giordano było zawsze bardzo popularne. Nie jest to jednak takie ważne. Niezależnie od tego, do jakiej narodowości należeli pierwsi duchowni chrześcijańscy w Polsce, nie byli oni w żadnym razie ekspozyturą niemieckich czynników państwowych. Nie możemy wyznaczyć dokładnie daty, kiedy ziemie polskie otrzymały stałą organizację kościelną. To pewne, że przejściowy stan, jakim było zaliczenie Polski do obszaru misyjnego, nie mógł trwać długo. Polska musiała albo otrzymać własną diecezję, albo wejść w skład jakiejś diecezji niemieckiej. Ważnym zadaniem polityki Mieszka I było więc nadal niedopuszczenie do tego drugiego rozwiązania. Toteż Książę Polski pielęgnował pieczołowicie bezpośrednie stosunki z papiestwem i dopiął celu. Niebawem nastąpiła Fundacja Biskupstwa dla Ziem Polskich, które objął prawdopodobnie jeszcze Jordan. Siedzibą biskupstwa było zapewne gniezno, choć później mogły nastąpić pod tym względem jakieś zmiany, gdyż następca Jordana, biskup Ungar, występował już jako biskup poznański. O rozmiarach sukcesu osiągniętego przez Mieszka pierwszego najwięcej nam powie rozejrzenie się po pozostałych ziemiach zachodniosłowiańskich. Oto wszystkie one, krócej lub dłużej, przechodziły przez okres przynależności do diecezji niemieckich. Jednej tylko Polsce udało się uniknąć tego losu. Na uzyskaniu własnego biskupstwa nie kończyły się jednak dążenia książąt polskich w zakresie organizacji kościelnej. Własne biskupstwo nie gwarantowało jeszcze całkowicie niezależności tej organizacji od Niemiec. W ustroju kościoła Biskupstwa wchodzą w skład większej prowincji kościelnej, na której czele stoi arcybiskup metropolita. Wyjątkowo tylko niektóre biskupstwa otrzymywały tak zwaną egzempcję, to znaczy wyłączenie z władzy metropolity i podporządkowanie bezpośrednio papieżowi. Nie ma żadnego bezpośredniego świadectwa, które by pozwalało rozstrzygnąć, czy Mieszko pierwszy uzyskał dla biskupstwa polskiego egzempcję, czy też zostało one podporządkowane niemieckiej metropolii w Magdeburgu. Na ten temat istnieje długotrwały spór między uczonymi polskimi i niemieckimi. Spór o tyle beznadziejny, że żadna ze stron nie może przedstawić wystarczających dowodów na poparcie swego poglądu. Brak odpowiednich dokumentów nie pozwala ustalić prawnego położenia biskupstwa polskiego przed rokiem tysiącznym. Co innego jednak polożenie prawne, a co innego polożenie faktyczne. Jeśli niewiele możemy powiedzieć o pierwszym, to co do drugiego wątpliwości nasze nie są tak wielkie. Z jednej bowiem strony pozycja polityczna Mieszka pierwszego w końcowej fazie jego panowania była bardzo silna i z tym się w Niemczech liczono. Z drugiej zaś strony arcybiskupstwo magdeburskie było za młode, powstało ono dopiero w roku 968, aby zbyt agresywnie występować ze swymi pretensjami. Niezależnie więc od prawnego sposobu załatwienia sprawy biskupstwa polskiego, możemy być przekonani, że w praktyce działało ono zupełnie samodzielnie i było narzędziem jedynie w rękach księcia polskiego. Niemniej jednak Stan taki groził na przyszłość niebezpieczeństwami. W wypadku zmian w układzie sił politycznych i w miarę wzrostu znaczenia arcybiskupów magdeburskich mogliby ci ostatni wzmocnić nacisk na kościół polski i doprowadzić do jego rzeczywistego podporządkowania hierarchii niemieckiej. Zabezpieczyć przed tym mogło jedynie utworzenie w Polsce samodzielnego arcybiskupstwa. Nie było to jednak łatwe i nie mogło być załatwione od razu. Kościół powoływał arcybiskupstwa w ośrodkach mających już poważniejszą tradycję chrześcijańską. Decyzja zaś w tej sprawie wymagała wówczas zgody nie tylko papieża, ale i cesarza. Zwróćmy uwagę, że od czasu upadku arcybiskupstwa morawskiego żadne nowe arcybiskupstwo w krajach słowiańskich nie powstało. Uzyskanie arcybiskupstwa przez niedawno dopiero ochrzczonego księcia nie było realne. Już przecież powołanie do życia biskupstwa w Polsce było nadzwyczajnym osiągnięciem. Dalszy krok można by uczynić dopiero w warunkach zwiększonej jeszcze potęgi państwa, a i wtedy tylko po uprzednich zabiegach dyplomatycznych. Nie mogło się to już stać zamieszka pierwszego. Prócz braku polskiego arcybiskupstwa, jeszcze jeden fakt ograniczał początkowo niezależność polskiego kościoła. Oto mianowanie biskupów w strefie wpływów cesarstwa zachodniego było wówczas przywilejem cesarskim. Nie znaczy to oczywiście, by Mieszko I nie miał nic w tej sprawie do powiedzenia. Jego wpływ na obsadę stanowisk kościelnych wynikał jednak i w tym wypadku nie sprawa lecz tylko z sytuacji politycznej. Kolejni cesarze zbyt liczyli się z księciem polskim, zbyt zależało im na dobrych stosunkach z Polską, aby chcieli narzucać jakieś decyzje personalne mieszkowi niemiłe. W przyszłości jednak mogłyby na tym tle powstać konflikty, gdyż w mniej pomyślnych dla polskich chwilach cesarze nie musieliby uwzględniać pragnień jej władców przy obsadzaniu stolicy Biskupii. Nawet zaś formalna niezależność polskiego kościoła traciłaby praktyczne znaczenie, gdyby jego kierownicy czuli się bardziej związani z cesarzem niż z księciem Polski. Przed wszystkimi tymi niebezpieczeństwami państwo polskie szczęśliwie się uchroniło. Wielki syn i następca Mieszka I, Bolesław Chrobry, już w pierwszych latach swego panowania zdołał skłonić zarówno papieża, jak i ówczesnego cesarza Tona III, bardzo mu zresztą przychylnego, do zgody na całkowite usamodzielnienie polskiego kościoła. W jaki sposób tego dokonał, przedstawimy w dalszym rozdziale opowieści. Na razie ograniczymy się do zanotowania ostatecznego wyniku. Zostało więc utworzone dla Polski nowe arcybiskupstwo w Gnieźnie, któremu miały podlegać cztery biskupstwa poznańskie, wrocławskie, krakowskie i Kolobrzeskie. z tym zastrzeżeniem, że biskupstwo poznańskie miało pozostać do śmierci Ungera niezależne. Wyświęcony został w Rzymie na arcybiskupa gnieźnieńskiego Radzym Gaudenty, potomek możnej rodziny czeskiej Sławnikowiców, książąt na Libicach i brat pochowanego w katedrze gnieźnieńskiej Świętego Wojciecha, o którego działalności i związkach z Polską też jeszcze obszerniej opowiemy. W roku tysiącznym Cesarz Otto III wprowadził uroczyście Gaudentego na nową stolicę arcybiskupią i jednocześnie zrzekł się na rzecz Bolesława Chrobrego i jego następców prawa nominacji biskupów w Polsce. W ten sposób została w zasadzie ukończona Budowa niezależnej organizacji kościelnej w Polsce. Chrzest Polski, taśma czwarta, koniec ścieżki pierwszej.